Otwórzmy Księgę Sędziów, 12 rozdział. I zanim będziemy czytali nasz dzisiejszy fragment, pozwólcie, że pokrótce przypomnę wydarzenia opisane w 11 rozdziale, jako że to, o czym dzisiaj tutaj będziemy czytali, jest kontynuacją tamtych wydarzeń. I niezwykle ważne jest, abyśmy tutaj rozważali te dzisiejsze słowa w kontekście tego wszystkiego co je poprzedza. Jeśli pamiętacie z naszych wcześniejszych rozważań tego 11 rozdziału Izrael przez swoje kolejne nieposłuszeństwo popadł w niewolę tym razem amonitów i przez 18 lat byli w niewoli Amunitów. Byli najeżdżani przez nich, grabieni przez nich. I Bóg powołuje niezwykłego człowieka do ratunku. Bóg powołuje wygnańca. Powołuje człowieka, który przez własną rodzinę został odrzucony, przez własny współbraci został odrzucony i przepędzony z rodzimego domu. I Bóg tego człowieka kształtuje tam na tym wygnaniu i jego powołuje na wyzwoliciela i okazuje się, że jest to człowiek wiary, okazuje się, że jest to człowiek, który ufa swojemu Bogu i w jego imieniu staje na czele tej części Izraela, która mieszka po wschodniej części Jordanu tymi Giladczykami, którzy tam mieszkają i widzieliśmy jak prowadzi rozmowy z amonitami, próbując uniknąć rozlewu krwi, ale kiedy to nie przynosi rezultatu, staje na czele tej armii, którą daje mu się wzbudzić. Nie wiemy jak duża była ta armia, nie wiemy jak dobrze przygotowana do walki. Bóg daje mu zwycięstwo, ewidentnie Bóg używa go, napełnia go swym duchem i prowadzi go w takiej militarnej kampanii, której zmiata tych wszystkich amonitów i zadaje im wielką klęskę. W pośród tego wszystkiego widzimy też jego osobiste zmaganie, osobiste doświadczenie, gdzie składa nierozważną, nierozważny ślub Bogu i w konsekwencji jego własna córka albo pozostaje bezdzietna i nie może wstąpić w związek małżeński, albo je wta składa ją na ofiarę, na podobieństwo otaczających go pogan. A więc do tego wszystkiego dochodzi jeszcze to osobiste, bolesne doświadczenie, które wlewa gorycz w tą radość zwycięstwa nad amonitami. I w pierwszym wierszu dwunastego rozdziału czytamy, że w tym właśnie Stanie w tym właśnie czasie po tych wydarzeniach zebrali się Efraimici ruszyli na północ i rzekli do Jefty dlaczego wyruszyłeś na wojnę z Amonitami a nas nie wezwałeś abyśmy z Tobą poszli toteż spalimy Twój dom razem z Tobą. Wyobrażacie sobie? O co, o co tu chodzi? Oto osiemnaście lat siedzieli w niewoli amunitów i sami się nie ruszyli, żeby z nimi walczyć. Teraz Bóg powołał im wyzwoliciela, wyzwolił ich spod opresji amonitów, a ci przychodzą do niego i mówią, jak śmiałeś bez nas ruszyć i nas nie zawołałeś, spalimy cię i w twoim domu. Przeważacie, słuchaj? To, to, to kompletny absurd. To się w głowie nie mieści, że oni tak mogli zareagować. Dlatego, który przyniósł im wyzwolenie. Co było w sercach tych efraimitów i jak bardzo byli tym pochłonięci, żeby zamiast świętować, zamiast dziękować, zamiast przyjść i złożyć właściwy hołd swojemu wybawcy i podziękowanie i okazać wdzięczność, oni przychodzą grożąc mu, że go zaspalą w jego domu. Dlaczego wyruszyłeś na wojnę za amonitami, a nas nie wezwałeś, abyśmy z tobą poszli? To jest ich zarzut. Czy to coś wam przypomina? Czy to brzmi znajomo jakoś? Czy gdzieś już tego nie słyszeliśmy w tej księdze? Pamiętacie, gdzie to było? Z I kto to był? Ci sami. Ci sami, którzy do Gedeona przyszli z takim zarzutem, przychodzą teraz do Jefty. Ale tym razem nie spotkają się z taką dyplomacją, jaką spotkali się Gedeon. Gedeon, pamiętacie, był na tyle łaskawy i miłosierny wobec tej postawy Efraimitów. Ich pychy, ich arogancji, ich chciwości. Że Gedeon powiedział, o, cóż, ja wielkiego zrobiłem w porównaniu z wami. Wy to naprawdę, żeście dokonali. I Efraimici, no! Poczuli się docenieni, gdy on tak tutaj się uniżył, gdzie jego miejsce, a oni teraz tutaj, jako to najważniejsze plemię, zostali podniesieni do swej godności i przyjęli ten honor. I Skończyło się bez rozlewu krwi. Ale Jewta już ma dosyć negocjacji, najwyraźniej. Jewta dotknięty tym osobistym bólem i tym wszystkim, przez co przeszedł. A być może jest tymi palec Boży, aby w końcu tych Efraimitów posadzić na właściwym miejscu. Jewta nie jest, nie obchodzi się z nimi, tak jak Gedeon. Ci Efraimici przez te wszystkie lata nie wydaje się, żeby podjęli się jakiegoś działania. Ale teraz, kiedy już było po bitwie Teraz, kiedy y, Przyszło Do dzielenia się łupami Teraz, kiedy Należało uczcić wybawców Oni poczuli się Zranieni w swojej pysze Oni poczuli się Że Jak to, ten Manasesyta Teraz tutaj Będzie sędzią wszystkich Ten Kim on jest? Co to jest? Kim jest ten Jefta? Ten wygnaniec? Kim on jest? Że on teraz tutaj będzie sędzią całego Izraela. O nie, to im się nie podobało. Oni teraz poczuli się urażeni, poczuli się ograbieni z honoru, który też im się należał i oczywiście z tych wszystkich zysków wojennych. A więc przychodzą do Jefty. Tak jak Gedeon był Manasesytą, tak i Jefta jest Manasesytą. Gedeon mieszkał po zachodniej stronie Jordanu, gdyż Manasesyci, jak wiecie, byli podzieleni. Połowa plemienia mieszkała po jednej stronie Jordanu, połowa plemienia mieszkała po drugiej stronie Jordanu. Gedeon mieszkał po zachodniej stronie, Jefta mieszkał na wschodniej stronie. I Efraim i Manases, jeśli troszeczkę znacie historię Izraela, wiecie, że byli najbliższymi sobie plemionami. Tak naprawdę. Obaj byli synami, potomkami synów Józefa. Józef miał dwóch synów. Manasesa i Efraima. Manases był pierworodnym synem. Był pierwszy. Ale, kiedy przyszło do błogosławieństwa, ojciec Józefa, Jakub, skrzyżował swoje ręce i wyniósł Efraima nad Manasesa. I było to prorocze wyniesienie, gdyż jak później zobaczymy w historii królów izraelskich, jeśli Bóg nam da dożyć tego czasu, i ja tak tutaj przyspieszę tempo, co wątpię, to zobaczymy, że Efraim był głównym plemieniem północnego królestwa, kiedy doszło do podziału. I często Bóg nawet mówi na północne królestwo po prostu Efraim. Bóg dla nich przewidział tą wiodącą rolę, ale tak długo jak oni tego nie osiągnęli, to kiedy tylko jak jacy, jacy, jacyś inni za bardzo, wiecie, zostali wyniesieni, czy jakąś chwałę otrzymali, czy jakieś błogosławieństwo na nich wielkie spływało, to oni od razu czuli się urażeni, czuli się zagrożeni i od razu chcieli wszystkim pokazać, gdzie jest ich miejsce a szczególnie Manasesowi który chociaż był pierworodnym to został uniżony i było powiedziane o nim, że będzie służył młodszemu Efraimowi to jest przykre że w takiej relacji, w której powinna być bliskość takiej relacji, w której oni powinni jako ci bracia, jako te bratnie plemiona trzymać się razem, wspierać się, cieszyć się jeden z sukcesów z drugiego, widzimy taką rywalizację. I wiecie, że nie jest to odosobniony przypadek, ale życie pełne jest takich przykrości, że Ci, którzy powinni być sobie najbliżsi, ci, którzy powinni jeden o drugiego dbać i zabiegać i chronić, jakże często stają się sobie wrogami. Jakże często w rodzinach widzimy, jak brat, siostra, aaa, jak ten pies z kotem się gryzą i nie umieją się docenić, nie umieją zobaczyć wartości swoich, tylko ciągle coś mają do zarzucenia drugiemu. I ciągle jednym, drugiemu szpilę i dokuczają sobie wzajemnie. Także często małżonkowie, którzy w miłości postanowili razem przeżyć swoje życie, z czasem stają się jak pieskoty, nie mogą się w, w, w, w, w, wytrzymać ze sobą i uciekają z domu, do pracy, gdzieś tam, bo po, po prostu nie mogą ścierpieć się za bardzo, za długo siebie. Także często widzimy w zborach braci, siostry, którzy razem do pana Jezusa Chrystusa nawrócili się i ściskali się z radością i, i byli blisko siebie. Gdzieś szatan w ich sercach zaszczepia jakieś źródło goryczy, pychy, zazdrości. I zaczynają się jakieś tajemne szeptanie za plecami, jakieś historie, jakieś podejrzenia, jakieś kwasy. W wielu sporach słyszy się o różnych przykrych historiach, które nieraz prowadzą do podziałów. Przy powieści, 18 rozdział i 19 wiersz mówi nam, brat krzywdą urażony, mocniejszy stawia opór niż warowny gród. zadany w bliskich relacjach daleko bardziej boli. I ta uraza jest trudniejsza do poradzenia sobie z nią. Efraim niestety jest tutaj przykładem takiego złego brata, który nie umie cieszyć się z sukcesu swojego starszego brata. Ale przychodzi, aby go zniszczyć ten gniew Efraimitów na Jeftę był po pierwsze nieuzasadniony a po drugie niesprawiedliwy to mężowie Gileadu powołali Jeftę na swojego przywódcę a więc Jefta tak naprawdę nie miał autorytetu żeby teraz wzywać innych, inne plemiona do tego, żeby mu się poddały i szły na wojnę. To tylko Gilatczycy powołali go na swojego przywódcę. Póki co, oczywiście obiecali mu, pamiętacie już, że będzie sędzią i będzie panował nad nimi. Wszystkimi najwyglądaną, nad wszystkimi plemionami. Ale póki co, to oni go powołali i póki co to oni go ustanowili w swoim wodze. Ale więcej. Wiersz drugi Jefta mówi im w drugiej części a gdy was wzywałem, nie wybawiliście mnie z ich rąk. A więc wygląda na to, że Jefta wezwał ich na pomoc. Że wezwał innych na pomoc. Nie tylko ich, ale tam wcześniej czytaliśmy, że przeszedł przez te różne miejsca. I to słowo mogą oznaczać, że on przeszedł przez nie, wzywając do pomocy, wołając, żeby się zebrali przy nim do walki. Hmm. Ich postawa wobec Jefty jest bezduszna i taka pełna takiej chorej wściekłości. Oni zebrali się, jak taki tłum, takich, taka, taka, taka zgraja, jak banda, żeby go zaatakować przeszli w furii przez Jordan aż tam do mispy, gdzie on mieszkał i mówią spalimy Cię spalimy Cię w Twoim domu Jefta jest teraz zwycięzcą nad ich i swoimi wrogami a oni zamiast mu dziękować, zamiast mu gratulować grożą mu, że go spalą Jefta jest teraz w stanie smutku z powodu tego, co wydarzyło się w jego rodzinie. A oni zamiast go pocieszyć, zamiast dodać mu otuchy, grożą mu, że go spalą. Ale Jefta ma jeszcze na tyle siły, żeby z nimi krótko podyskutować. I najpierw nie tak, jak, nie tak jak Gedeon powiedzieliśmy, żeby ich tutaj uładzić i tam jakiś im honor oddać. Nie, nie. Tym razem Jefta zamierza pokazać, że to, co oni robią jest niesprawiedliwe i że on tutaj nie popełnił niczego, co by zasługiwało na taką postawę. Odpowiedział im Jefta w wierszu drugim. Ja i mój lud miałem z Amonitami spór bardzo ciężki. A gdy was zzywałem nie wybawiliście mnie z ich rąk gdy więc widziałem że nie ma u was pomocnika naraziłem swoje życie i ruszyłem na amunitów a Jachwę wydał ich w moją rękę dlaczego więc przyszliście dziś do mnie aby mnie napastować a więc Jefta daje im logiczne uzasadnienie ich niewłaściwej postawy i swojej niewinności po pierwsze pokazuje im że wyruszył na tą wojnę nie aby szukać własnej chwały i zysków ale dlatego aby chronić kraj przed najeźdźcą że taka była konieczność, że byli w niewoli byli w opresji i dlatego uderzył na Amonitów. To było jego motywem, to było jego celem. Po drugie, jak widzieliśmy, zaprosił ich, poprosił ich, żeby z nim razem walczyli, ale oni nie odpowiedzieli na to zaproszenie. Nawet gdyby ich nie zaprosił, nawet gdyby faktycznie nic im nie powiedział, to i tak nie mieli podstaw do tego, żeby mu cokolwiek zarzucać. No czemu oni sami się nie wzięli, zgromadzili i nie uderzyli? Czemu teraz jemu zarzucają to? Ale wygląda na to, że tu jest coś więcej nawet. Że tak naprawdę to gdy on ich wzywał, oni siedzieli cicho. Udawali, że nie słyszą. Kiedy on prosił ich o pomoc, oni się nie odezwali, ale teraz, kiedy już zobaczyli, tak szybko się sprawy potoczyły, kiedy zobaczyli że tak szybko wrogowie są rozbrojeni to przychodzą i odwracają kota ogonem, jak to mówimy udają, że, że, że on ich nie wezwał, że tutaj oni nic nie wiedzieli, że jak on śmiał tak bez nich ruszyć kiedy tak naprawdę to oni byli winni tego, że gdy Gedeon był w potrzebie i przepraszam, kiedy Jefta był w potrzebie to oni Siedzieli i nie chcieli się narażać. Ale teraz widzicie, żeby nie wyszło na jaw, jakimi tchórzami są, żeby nie wyszło na jaw, co tak naprawdę w nich siedzi, oni próbują, wiecie, przerzucić winę na niego. I znowu, jakże często to jest w życiu? Jakże często tak jest, że człowiek, który, wiecie, sam jest winny, żeby teraz nie wyglądało, że on jest taki, wiecie, winny, to próbuje jakichś innych namalować. Tak, żeby On w ich świetle wyglądał jak sprawiedliwy. To jest... Nie wiem, czy kiedyś się w tym swoim życiu spotkaliście z czymś takim, ale kiedy ktoś na Was taki numer Wam wywinie. Kiedy, wiecie, Wy postępujecie sprawiedliwie, próbujecie uczciwie to załatwić, a ktoś jest oszustem i krętaczem i, i kłamcą... I po prostu tak to wszystko wróci, co wy powiecie, że wy wychodzicie na złodziei, że wy wychodzicie na oszustów, że wy wychodzicie na, na przestępców. A oni są niewinni w ogóle niczego. Ja to przeszedłem w swoim życiu. Wiem, jak jest to przykre. Kiedy idzie w ulicach, ktoś za tobą była złodzieju. Kiedy ktoś mnie próbował okraść. Paranoja. A tacy są ludzie. Tacy są ludzie. Jefta nie, pozwoli, Jefta nie pozwoli im tak go potraktować i zrobić tutaj z niego jakiegoś y, oszusta, który tak naprawdę, któremu zależało na chwale i na, na zdobyczach. Nie. Jefta im pokazuje, że to przedsięwzięcie, które, które wziął, było narażeniem jego życia było z narażaniem Jego życia. Mówi, ja i mój lud miałem z Amonitami spór bardzo ciężki. I gdy widziałem, że nie ma u was pomocnika, naraziłem swoje życie. I po czwarte, Jefta nie bierze dla siebie chwały za to zwycięstwo. Ale wyraźnie mówi, ruszyłem na Monitów, ale to Jachwę wydał ich w moje ręce. A więc on nawet sobie teraz nie przypisuje żadnej chwały po tym zwycięstwie. Ale mówi, to Pan, to Jachwe, nasz Bóg, to On dał mi to zwycięstwo, to jest Jego zwycięstwo. Ja jestem tylko narzędziem w Jego rękach. On tylko mnie powołał, On mnie napełnił swym duchem i to On dokonał tego zwycięstwa, a więc wy teraz kłócąc się ze mną Tak naprawdę kłócicie się z Nim Bo to było Jego powołanie I to było Jego zwycięstwo Gdyby oni wzięli sobie to do serca Gdyby zastanowili się nad rozsądkiem jaki w tych kilku prostych słowach Znowu bije z ust Jefty Gdyby Zatrzymali się w swej furii, w swym gniewie i w swej wściekłości na Niego, gdyby przeprosili Go i wrócili do domu. Uniknęliby wielkiego rozlewu krwi między braćmi. Ale kiedy ta rozsądna odpowiedź nie przemówiła do nich i nie ukoiła ich gniewu, Gedeon postanowił bronić siebie samego i napomnieć ich mieczem. Ja mówię Gedeon? Je jefta. Gedeon za długo w nim, żeśmy go rozważali, a mi pozostał w sercu ten Gedeon. Jefta, jefta. Jak powiem Gedeon, to wiecie, że myślę Jefta. Ci Efraimici. Nie tylko kłócili się z Jeftą, ale w wierszu czwartym, w drugiej części tego wiersza, widzimy również, że obrzucali obelgami innych Gileadczyków. Mówili pogardliwie: Jesteście zbiegami z Efraima. Wszak Gileadczycy mieszkają między Efraimitami i Manasesytami a więc no to może to tak nie brzmi zbytnio obelżywie dla nas ale tak naprawdę to co oni mówili do nich to mówili wy nawet nie jesteście Izraelikami jesteście zbiegami między, którzy mieszkają tylko między Manasasetami i którzy mieszkają między Giladczykami tak naprawdę to wy nie należycie w ogóle między Efraimitami i Manasasetami kim wy jesteście w ogóle wy Giladczycy, co to te słowa niosą w sobie taki element tak naprawdę pokazania im, że oni w ogóle nie należą do Izraela. Widzicie, oni traktują Gileadczyków tak samo, jak Jefta został wcześniej potraktowany przez Gileadczyków właśnie. Tak jak oni powiedzieli, należysz do nas, wynoś się stąd. Tak samo oni teraz do, do, do, do nich mówią wszystkich, ci Efraimici. A wy kim jesteście? Zbiegami jesteście. To słowo oznacza takich y Którzy, wiecie, w wyniku działań wojennych uciekają do innego kraju. Jak to słowo dzisiaj po polsku? Uchodźcy. Uchodźcy, o. To, to, to takie słowo jest. Którzy nie mają swojego domu, wiecie. Którzy gdzieś u kogoś kątem mieszkają. Nie są u siebie, ale są takimi zbiegami właśnie, uchodźcami. Którzy gdzieś tam się tułają. I wy, mówi, ciecy, tacy jesteście. A Gileadczycy byli takimi samymi Izraelitami jak wszyscy inni, to po prostu tylko oni byli manasersytami albo gilatczykami to byli ich, ich bracia które tam Efraimitami Fraim. język mi się plącza od tych wszystkich nas, człowiek zaznajomiony z nimi, za dobrze oni tam po prostu mieszkali w tej ziemi gilat i teraz ci przychodzą znowu jakieś absurdalne jakieś, jakieś tutaj e, słowa, które po prostu mają tylko ich zranić, które mają ich tylko dotknąć, które mają tylko ich w jakiś sposób poniżyć ale Giladczycy już trochę skosztowali wojny i ich miecze jeszcze nie ostygły po tej walce z amonitami I oni nie zamierzali znosić tego wszystkiego wiecie, że język jest małym członkiem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 i tutaj frajmici nie byli chyba zbyt nieświadomi jaki ogień rozpalają tymi słowami w sercach Giladczyków. Przy powieści XV rozdział, pierwszy wiersz mówi nam, przykre słowo wywołuje złość. Przykre słowo wywołuje złość. I z pewnością krew w Giladczykach się zagotowała, kiedy oni powiedzieli, że oni są tutaj jakimiś uchodźcami i nie należą do Izraela. tego oni nie będą znosić czytamy dalej zebrał Jefta czwarty wiersz zebrał Jefta wszystkich wojowników gilackich i wszczął w wojnę z Efraimitami i pobili wojownicy Gilaccy Efraimitów widzicie im się wydawało że kim to oni nie są ja to oni nie są wielcy całą tą armią się przeprowadzili ponad 42 tysiące dalej zobaczymy, bo 42 tysiące zginęło, chyba, że wszyscy zginęli, nie wiem. Tak łarno, 42 tysiące, wyobrażacie sobie waszego domu, okrążyli waszy dom, 42 tysiące zbójów. Taki tłum dziki, wściekły na was spalimy cię. I oblegamy tam na wszystkich tych dookoła. Oni tacy pewni siebie byli. A to skrzyknął tych swoich klaczyków, Że gdyżeli się rozgromili tam, A że oni się wszyscy tam rozpierzchli na wszystkie strony. Okazali się takim tylko tłumem. I teraz uciekają jak zbiegowie. Pierwszy piąty. Gilaczycy zajęli wtedy Efraimitom brody jordańskie. A, oni przeszli przez Jordan na, na taką wschodnią stronę, i tam myśleli, że tam będą rządzić, tam myśleli, że tam zrobią popuch. A teraz Giladczycy poszli z powrotem do Jordanu, i przy tych wszystkich miejscach, wiecie, płytki, gdzie można było przejść przez Jordan, tam postawili strażę. I teraz wszystkich złapiemy, jak będą wracać do domu. Po kolei. Gdy potem zbiegowie efraimscy mówili pozwólcie mi przejść wojownicy Gilacy odpowiadali czy jesteś Efraimita? a gdy ten mówił nie wtedy mówili do niego powiedz Shibolet Shibolet znaczy rzeka, strumień musisz coś przejść przez rzekę? powiedz rzeka a ten wymawiał Sibonet. Nie umiał powiedzieć rzeka, tylko zeka. To Powiedz rzeka. Zeka. A, to ty jesteś Efreimat jej kłamcą. Bo nie mógł mówić inaczej. Widzicie? Ci Efreimici mimo całej swojej wielkości seplenili. Nie umieli szy wypowiedzieć, tylko sy mówili. Taki dialek mieli. O swoistą mieli mowę. Po czym można było od razu rozpoznać, że to jest frajda. I to wiecie, yy, nie jest udosobniony znowu przypadek. Pamiętacie, jak Piotr tam się grzał przy ogniu, a tam ktoś go podsłuchał? E, ty mówi, ty z Galilei jesteś, twój akcent się zdradza. Rozpoznali go po jego mowie, po jego wymowie. Był jakiś, ten Galilea musiał mieć jakiś swoisty, da? I w naszym kraju też wiecie, że tam ci górale trochę inaczej, Nie? i ja też tam spod tych też trochę może mam jakieś zaciąga Agnieszka tam ma swoje ze wschodu i tak dalej i oni też tutaj mieli takie swoje naleciałości, których nie potrafili inaczej i oni tutaj wszystkich wyłapali jeden po drugim, jeden po drugim także w sumie 42 tysiące frajmitów padło proszę sobie taki rozlew krwi 42 tysiące z nich padło w sumie czy, czy, czy Jefta zrobił dobrze, czy nie nie jest to jasna kwestia czy nie wystarczyło ich tam, wiecie, pogonić i przepędzić ich do domu czy musiał zajmować te brody czy musiał każdego z nich łapać jeszcze osobno i ich tam przy tych brodach zabijać niektórzy mówią tutaj Jefta posunął się daleko w swej zemście Trzeba było po prostu ich tylko porządnie im wtłuc i, i przepędzić ich do domu. Trudno jest tutaj tak naprawdę nam dzisiaj zdecydować, co było słuszne, co, co nie było słuszne. Być może Jefta widział tutaj zagrożenie i chciał tym, tym, tym Efraimitom do końca chciał się ich wszystkich pozbyć, żeby drugi raz się tam nie zgromadzili, nie przyszli. Trudno jest dzisiaj zdecydować i osądzać tutaj, co tutaj, się, co, co tutaj byłoby słuszne. W każdym bądź razie Jepsa tak postąpił i widzimy, że ta postawa Efraimitów kosztowała ich 42 tysiące dusz. Zobaczmy w jaki sposób Bóg tutaj obrócił tą nieprawość Efraimitów przeciwko nim samym. Oto oni czuli się, że oni są tutaj ważni. Oni się czuli, że oni są kimś. Oni czuli się, że wszyscy powinni się wokół konsultować ich w ważnych decyzjach. Że bez nich to żadna ważna decyzja nie może zapaść. Nikom, nikt się nie może na wojnę ruszyć bez nich, bo wszystko muszą się z nimi konsultować, bo oni są tacy najważniejsi. I oni z taką dumą, z taką pychą przychodzą do jefty. Ale zobaczcie, kiedy dostali łupnia, i kiedy wracają tam jak z trzęsącymi się nogami do tych brodów, to teraz nawet wstydzą się i boją się przyznać, że należą do Efraima. Kiedy ich pytają, ty jesteś z Efraima, to oni, nie, nie, nie, ja nie z Efraima, skąd? Że znowu ja, ja tu z Giladu jestem. Widzicie? O to tacy się pysznieli, że oni są tacy wielcy Efraimici. A teraz się boją przyznać, że należą do Efraima. Tak? Jak Bóg obrócił to wszystko. Przeszli przez tą rzekę, tacy pewni, że teraz już tam, gdy jefta nie będzie miał gdzie uciekać i tam ich tego, tutaj za tą rzeką, to już go tam mają, a potem się okazało, że ta rzeka zamknęła im powrót do domu. Już to oni zostali zamknięci tak naprawdę w tym kraju, w którym myśleli, że tam podeptają wszystkich. Zwróćcie uwagę, że to oni stali się zbiegami. Czytamy w wierszu piątym który to jest wiersz tutaj? Tak. Gdy potem zbiegowie efraimscy mówili i wiecie, to jest dokładnie to samo słowo, którym oni nazywali tych giladczyków hebrajskich i to jest w naszym polskim tak samo, jest to samo zbiegowie. Oni mówili, wy jesteście zbiegami Między Efraimitami i Manasesetami. A teraz czytamy, że Zbiegowie Efraimscy Teraz oni stali się Prawdziwie zbiegami Teraz oni faktycznie Znaleźli się w obcej ziemi I nie mogli wrócić do domu Ten kto toczy Kamień Obrazy, kto toczy kamień obelgi na drugiego. Niechaj, się, niechaj uważa i niechaj spodziewa się, że ten kamień stoczy się na niego samego. Jest to smutna historia i jej koniec wydaje się sugerować jeszcze jeden smutny element. Wtedy, gdy chwytano i zabijano przy brodach jordańskich, a przepraszam, wtedy go, tutaj tego, może przeczytam tutaj całość jeszcze raz, Giladczycy zajęli wtedy Efraimitą brody jordańskie. Gdy potem zbiegowie Efraimscy mówili, pozwólcie nam, pozwólcie mi przejść, wojownicy giladcy odpowiadali, czy jesteś Efraimita? A ten mówił, nie. Wtedy mówili do niego, powiedz Szybolet. A ten wymawiał, Siboret, bo nie mógł wymówić inaczej. Wtedy go chwytano i zabijano przy brodach jordańskich. W tym czasie padło z Efraimitów 42 tysiące. Jefta sądził Izraela przez 6 lat. A gdy umarł Jefta Giladczyk, został pochowany w tym mieście Mispa w Gileadzie sądził Izraela przez 6 lat. Jak porównacie to z czasem, jakim sądzili inni sędziowie, zobaczycie, że jest to bardzo krótki czas. Jest to bardzo krótki okres. Tylko 6 lat. I tutaj znowu komentatorzy mają różne opinie na temat, co było tego przyczyną. Niektórzy sądzą, że ten smutek i ten żal i to poczucie winy które towarzyszyło mu bo tym, co się wydarzyło z jego córką, doprowadziło jego życie do grobu przedwcześnie. Inni natomiast widzą to nawet jako sąd Boży za to, co on zrobił ze swoją córką i za to, co zrobił z tymi Efraimitami. Być może nie było ani jedno, ani drugo, nie, nie mogło nie być prawdą. W każdym razie wydaje się to takie, takie jakieś dziwne zakończenie tego wszystkiego dziwne w tym sensie. Wszystkich nas czeka śmierć. Wszyscy musimy odejść. Ale że tylko sześć lat Jewta cieszył się pokojem. Jeśli się nim cieszył. Po swoim wielkim zwycięstwie. To jest nasza historia. Ale to jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego rozważania. Pozwólcie, że jeszcze w kilku słowach spróbuję to wszystko przełożyć na praktyczne wskazówki dla nas po pierwsze zobaczmy jaką szkodę i jakie zniszczenie przynosi pycha i wyniosłość w ludzkim sercu więc pierwsze słowo które bym skierował do nas dzisiaj to jest to strzeż się pychy strzeż się wyniosłości w swoim sercu w powieściach w szesnastym rozdziale czytamy Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. I dalej w dwudziestym rozdziale Pycha przywodzi człowieka do upadku. I to jest pewne. A wiecie jak łatwo jest wbić się w pycha. Jak łatwo robiąc nawet pobożne rzeczy łatwo wzbić się w pychę, kiedy jakiś sukces jest, kiedy coś się udaje, kiedy Bóg nas gdzieś postawi, kiedy Bóg nas gdzieś użyje, czy ten świat jest pełen możliwości i jest pełen pychy. I Biblia mówi, strzeż się tego. Wiedz, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. A więc strzeżmy się pychy w naszych sercach. Po drugie, pilnie strzeżmy naszych warg. Uważajmy na nasze słowa Gdyż nasze słowa Są lustrem Naszego wnętrza Pan Jezus powiedział Z obfitości Serca mówią Usta A więc moje i Twoje słowa Pokazują nam co jest W moim i Twoim sercu I dobrze jest słuchać samego siebie I dobrze jest analizować Co dzisiaj powiedziałem I jak to powiedziałem gdyż to pokazuje mi, gdzie jestem i jakim jestem. Jeśli w Twoich słowach jest jakiś element gniewu, złości, ataku, nieprzyzwoitości, kłamstwa, to wiedz, że takie jest Twoje serce. I możesz okłamywać samego siebie i możesz sobie wmawiać, co chcesz. Twoje słowa są świadkiem, prawowitym świadkiem tego, co jest w Twoim sercu. Jeśli w Twoich ustach jest brud, to możesz być pewien, że Twoje serce jest pełne tego brudu i błota. A więc uważnie słuchajmy tego, co mówimy. Strzeżmy naszych ust. Oto Biblia wzywa nas do tego, abyśmy kiedy otwieramy nasze usta, Dopowiadali słowa, które budują i które leczą. I nie pozwólmy sobie na nierozważne ranienie innych naszym niepohamowanym językiem. I mówiąc to muszę patrzeć w oczy mojej żony, która wie, że niestety i w tym uchybiam. Że niestety jest to sfera, na którą ja muszę pokutować i prosić Boga o zmianę żebym nie był szczypliwy czasami wiecie, żartem czasami nie mając chęci kogoś zranić ale możemy kogoś zranić nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego lecz kto rozsiewał szczerstwa jest głupi gdzie dużo słów nie brak występku Lecz kto opanowuje swój język Jest roztropny Język sprawiedliwego Jest wybornym srebrem Wargi sprawiedliwego Pokrzepiają wielu Usta sprawiedliwego Tryskają mądrością Lecz język przewrotny Będzie wyrwany Wargi sprawiedliwego wypowiadają to, co jest miłe, lecz usta bezbożnych tylko to, co jest przewrotne. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Ochydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się. Łagodny język jest drzewem życia. Lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca. To wszystkie wiersze z przypowieści Salomona. Apostoł Paweł w Efezjan w czwartym rozdziale i dwudziestym dziewiątym wierszu mówi, niech żadne u nas jest przetłumaczone nieprzyzwoite, ale dosłownie sprawdziłem to słowo. Jest to słowo, które znaczy zgnite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 tam znowu dosłownie spodziane, aby usługiwało łaskę. Aby w naszych słowach była służba łaski. Tego, tej, tej dobroci niezasłużonej, tego, czego, czego Bóg nam hojnie udziela. Taka ma być nasza mowa. Takie mają być nasze słowa. Pilnie strzeszmy naszych warg. Po trzecie, Zabiegajmy o pokój między braćmi. Bóg nam dał ten pokój i naszym obowiązkiem jest o niego dbać. Nie pozwólmy, aby nasze sprawy, nasze ambicje stały się narzędziem jakiegokolwiek rozłamu czy podziału. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Tam Pan zsyła swe błogosławieństwa. Gdzie bracia w zgodzie żyją. Pan Jezus powiedział: Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni, synami Bożymi, będą nazwani. I mówi do swoich uczniów: zachowujcie pokój między sobą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, Koryntian, Efezjan mówi, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Bracia, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. I w liście do Efezjan wzywa nas, abyśmy starali się zachować jedność ducha w spójni pokoju. I nie mówimy tu o ekumenii z tymi, którzy nie znają Pana Jezusa Chrystusa, ale mówimy tu o jedności w Kościele. Nie tylko z tymi, którzy są z Kościoła Żelnego Świątkowego, ale z wszystkimi innymi, którzy prawdziwie nawróceni są do Pana Jezusa Chrystusa i którzy służą Mu, chociaż pewne rzeczy inaczej rozumiemy, ale jesteśmy jedno w Nim. Jesteśmy jednego ducha. I to, że troszeczkę inaczej mamy inny akcent i trochę inaczej wymawiamy pewne rzeczy i pewne sprawy trochę inaczej pojmujemy, nie może być przyczyną jakichkolwiek podziałów między nami. No mamy ich kochać jak braci. Jeśli wiemy, że szczerze podążają za Panem Jezusem Chrystusem, to te drugorzędne sprawy nigdy nie mogą stać się przyczyną naszej pychy, ani jakiegoś poniżania kogokolwiek, ani wyśmiewania się z kogokolwiek, ani atakowania kogokolwiek. Ale mamy miłość naszych braci nasze siostry, w każdym kościele, w każdej denominacji, w każdej grupie, gdyż są to tylko twory ziemskie, które przeminą. A Bóg ma swój jeden kości i chce, żeby w nim była miłość, żeby w nim pokój, i żeby w nim była zgoda i zbudowanie, a nie jakieś doszukiwanie się dziury w całym wytykanie sobie słabości i atakowanie siebie. Zabiegajmy o pokój z braćmi. I ostatni punkt. Bądźmy surowi wobec naszych własnych grzechów i naszej własnej nieprawości. Natomiast bądźmy łaskawi i bądźmy miłosierni dla innych. Uważajmy, aby nasze poczucie sprawiedliwości nie uczyniło z nas bezl bezlitosnych mścicieli. Pan Jezus do swoich uczniów mówi w Ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale Bądźcie miłosierni jak Ojciec jak miłosierny jest Ojciec Wasz. Jak Bóg jest miłosierny wobec nas. Jakież miłosierdzie nam okazał i Pan Jezus mówi ma Jego wzór. Tak jak Wasz Ojciec jest miłosierny, taki i Wy bądźcie miłosierni. Apostol Paweł w do Rzymian w 12 napisał Najmilsi nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, Albowiem napisano: Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. I z pierwszego Piotra, ci, którzy w środę są, dobrze znają ten wiersz trzeciego rozdziału: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, uprzejmi. że na koniec powtórzę strzeż się pychy i wyniosłości w swoim sercu pilnie uważaj na to co wychodzi z twoich ust zabiegaj o pokój z braćmi i bądź surowy wobec własnych grzechów i własnych nieprawości natomiast łaskawy i miłosierny dla innych pochylmy nasze głowy w modlitwie Kochany nasz Ojcze dziękujemy za tą kolejną historię która jest ilustracją tych głębokich prawd bardzo praktycznych bardzo potrzebnych Ty znasz naszą słabość znasz nasze potknięcia znasz nasze ułomności dokładnie wiesz Panie w czym wszystkim jeszcze nam nie dostaje i jakie są nasze braki i potrzeby Potrzebujemy każdego dnia przychodzić do Ciebie i umieszczać tego naszego starego człowieka, tam gdzie jest jego miejsce, na krzyżu. Potrzebujemy każdego dnia, Panie, Twojej łaski, aby nie ulegać ciału, aby już nie żyć tym starym życiem, w którym panuje nasze ego i nasz egoizm, dyktuje nam nasze posunięcia ale mamy żyć tym nowym życiem, które Ty nam dałeś. W tej nowości, do której Ty nas powołałeś. W Twojej mocy, Panie, zwyciężać zło. I tam, gdzie widzimy dzieło szatana niszczyć je w Twojej mocy, gdyż Ty się na to objawiłeś, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I widzimy, że tych dzieł diabelskich nadal pełno się mnoży i to dzieło jeszcze nie jest skończone i Ty nadal chcesz niszczyć te dzieła przez nas, przez Twój Kościół. Daj, abyśmy sami nie stali się ogniskiem tych dzieł, aby nasze serca nie stały się narzędziem, przez które ten zły będzie działał i niszczył. Ale pomóż nam, Panie, być czystymi strumieniami Twojej łaski, Twojej dobroci, Twojego miłosierdzia, wszelkiego dobrego słowa i uczynku. Prosimy, uzdanie nas ku temu, i przysposabiaj każdego dnia, abyśmy trwając w Tobie mogli oglądać ten owoc ducha, który będzie się rozwijał i pomnażał w naszym życiu. O to Cię prosimy. Prosimy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam bracia, siostry jeszcze do modlitwy.